Cześć, mami. Co słychać? Dziękuję, dobrze. Bardzo dobrze. Przepraszam, nie pamiętam jak masz na imię. Javier. J-A-V-I-E-R. Po hiszpańsku J czytamy H. Aha. Rozumiem. A co to jest? To jest słownik polsko-hiszpański. Stary i duży, ale bardzo dobry. Ja też mam. Mam słownik polsko-japoński. Nowy, ale nie bardzo dobry. Dlaczego jest zły? Bo jest mały. Za mały.